Przepraszam kolego. Gawoś no może poczystować nas z jednym papierosem. Sorry panowie. Znalazłbyś się dla mnie jeden papieros? Niestety. Spoko. Zagrać? się w karcisze. Nie ma problemu, możemy zagrać. Dobra. A może pieniądze jakieś? Możemy na pieniądze zagrać. Masz, Bamski? To... Siema na wariacie, jak tam? Kurwa do piekła jadę. Co ty gadasz, Z Zazji prosto, wiesz? A co ty robisz? No do piekła się kieruję, tak ci powiem. No to. Co dobrze. gracie widzę? A co? Jakby się? dorzucił chętnie. A masz jakieś złoto albo hajs? Myślę, że ja nie mam. No i pięknie. A pieniążki jakieś? Nie no, wiem, że ci się no, zobaczcie. No, zobaczcie szczerze, czyli żadna lipa. A tu A ty? Jak tam było co? No to, to zaczynamy grać.